Coffee Ride, czyli wszystko o kawie. Dzisiejszy odcinek nagrywam z Emilem Durasiewiczem. Cześć! Cześć, ja nazywam się Maciej Sowoli, prowadzę bloga na rower.com, a to jest 26 odcinek podcastu koło roweru. W tym odcinku z Emilem Durasiewiczem zgłębiamy świat kawy. Smaczna kawa to nie tylko potrójne karmelowe espresso macchiato i tego typu wynalazki. Emil na co dzień pracuje w krakowskiej palarni kawy kellerankoffee.pl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 no dobra, dzisiaj możesz nie wychodzić pod warunkiem, że zaparzysz sobie kawę i wysłuchasz tego odcinka do końca. Jak już siedzisz w domu, to może też ocenisz ten podcast, co? No weź oceń. Wejdź pod adres rowercom kośnik 026 i kliknij w link, by ocenić go w iTunes. W sumie możesz to też zrobić z iPhona. To przejdźmy w takim razie do właściwej części podcastu. Nie od dzisiaj wiadomo, że rowerzyści, zwłaszcza szosowi, przed lub po treningu sięgają po espresso. Taka moda przyszła do nas najprawdopodobniej z Włoch, gdzie roczne spożycie tego naparu szacuje się gdzieś na poziomie 4 kg ziaren na osobę. Co ciekawe, w Polsce wynosi ono około 3, km, 3 kg na osobę, lub inaczej aż do 95 litrów kawy. To stawia nas na 11 miejscu na świecie. W sumie najwięcej ziaren zużywa się w Brazylii i Skandynawii. Szacuje się, że w 2016 roku rynek kawy będzie w Polsce wart aż 5,5 miliarda złotych. Sam sięgam po kawę około dwa razy dziennie. Kiedyś piłem ją, żeby po prostu kopała, zwłaszcza gdy w sobotę musiałem wstać na studia o 4.40 i jechać pociągiem. Albo gdy wracałem z pracy i trzeba było pisać bloga. Pijałem wtedy ze 3, a czasem więcej kaw. Z reguły a z czterech do sześciu łyżeczek każda, więc naprawdę zależało mi tylko na tym, żeby kopało, a nie, a nie miało smak. I sięgałem po kawy, które były tanie i były to kawy zawsze parzone. Od czasu do czasu pozwoliłem sobie na jakąś lawacę a, i to był głównie szczyt mojego wyrafinowania I Kawę prawie od zawsze parzyłem w kawiarce. Od pewnego czasu staram się kupować kawę bardziej świadomie, tak aby czerpać prawdziwą przyjemność, a nie tylko tego kopa. I picie dobrej jakości kawy można porównać do smakowania wina, whisky czy gorzkich czekolad właśnie zanim rozpocząłem nagrywanie rozmawiałem o tym z Emilem. Z tym, że no jest to bardzo bardzo trudne, jak już mówiliśmy, ale do tego też przejdziemy w trakcie nagrywania. I szukałem w Krakowie miejsca, gdzie świeżo wypala się kawę, bo wtedy będzie najbardziej aromatyczna. Pogrzebałem w internecie i właśnie tak trafiłem na kele Keleran Coffee. Co to było? Prawdopodobnie jakiś remont, który trwa w forcie od kilku miesięcy. A, No właśnie, a propos Fortu, e, jak już wpadłem do, do, do, do Emila, e, to poprosiłem go o pomoc w wyborze kawy na, na początek i tak od słowa do słowa umówiliśmy się właśnie na dzisiejszy podcast i w tym odcinku będziemy rozmawiali o tym, gdzie hoduje się kawę, jak się ją pali i w jaki sposób przerządza, ale przede wszystkim e, dowiesz się z tego podcastu, jak kupić dobrą kawę i jak ją smakować. Ale o tym za moment, bo pamiętaj, że wszystkie ważne rzeczy, o których tutaj mówiłem, znajdziesz pod adresem narower.com ukośnik 026. Są tam zdjęcia fortu, w którym dzisiaj nagrywamy ten podcast, um, urządzenia do parzenia kawy, filmy, opisy i linki do sklepów z kawą um, i zdecydowanie warto tam zaglądnąć. No to w koniec już mojego gadania, bo już widzę, że prawie 5 minut mi zeszło. E, pora na pierwsze pytanie. Czym w ogóle jest kawa? Kawa jest owocem przede wszystkim i to jest bardzo ważne, dlatego że często w Polsce nie lubimy kawy ze względu na silną kwasowość lub na silną gorycz. I tak, rzeczywiście gorycz jest defektem w kawie i ona wynika głównie z zbyt ciemnego palenia. I powinniśmy się jak najbardziej pozbyć. Natomiast kwasowość tej kawi musi pozostać na, w mniejszym lub większym stopniu. Na jakby była zbalansowana na równi ze słodyczą i goryczą. Kwasowość musi pozostać, bo jest kawa, jak mówiłem, jest owocem. I każdy owoc, nawet najsłodsza truskawka, trochę kwasowości ma. E, e, więc musimy wiedzieć, że to, co pijemy jako napar kawowy, to jest pestka owocu kawowca, więc zawsze ta kwasowość gdzieś tam będzie. E, dobrze. I powiedz mi teraz tak. Skąd w ogóle pochodzi kawa i gdzie jest uprawiana? Uprawiana jest w wielu krajach. Znaczy koleb za kolebkę kawy uważa się Etiopię. Tam została ona ok odkryta. Nie ma, że tak powiem, jakichś takich naukowych, potwierdzonych informacji. Wszystko są legendy. Przyjmuje się, że została ona odkryta przez pasterza owiec, który zauważył, że jego zwierzęta są bardzo pobudzone i, i obserwując je zobaczył, że spożywają a właśnie dziwny owoc z krzewu i na początku w związku z tym kawę w ogóle zaparzono, zaparzono świeżą owoce kawowca. A później dopiero, o czym mówi druga legenda, przy pożarze krzewów kawowca odkryto, że wypalone ziarna też, też fajnie smakują. No i do tej pory pije się i zarówno na z pestki owocu kawowca, czyli to co znamy jako kawę i na suszonych owoców kawowca, czyli kaskarę, herbatę z owocu kawowca. Istnieje jeszcze coś takiego jak zielona kawa. Tak, no to to jest to, co pijemy już po wypaleniu. tak? Pestka owocu kawowca naturalnie jest zielona, żeby móc się jej napić, wypalamy ją i taki napar jest właściwy. Napar z zielonej kawy nie jest przebadany. Także nie mamy świadomości, jak ona wpływa na nasz organizm. Jest wiele firm, miejsc, które polecają i twierdzi, że ma właściwości odchudzające, ale nie ma żadnych potwierdzonych badań naukowych o tym, że tak rzeczywiście jest. Natomiast smak zielonej kawy jest zbliżony do wody pogotowanym gotowanym bobie. Miałem właśnie powiedzieć, że jest jedna przebadana przeze mnie organoleptycznie właściwość, mianowicie paskudny smak. Tak, także jakbym prał buty, to mniej więcej tak wyobrażam sobie smak wody z prania tych butów. Także absolutnie nie nie, nie, nie zalecam picia zielonej kawy, nie wiemy co ona robi z naszym organizmem tak do końca, no a smakowo żadnych praktycznie walorów nie ma. Zdecydowanie. Dobrze, więc y y y jakie mamy rodzaje kawy? Botanicznie mamy ponad 100 gatunków kawy, natomiast to, co my pijemy, to, co uprawia się na skalę masową, są dwa główne: arabika i robusta. I robusta jest to ten rodzaj krzewu kawowca, który rośnie zdecydowanie niżej, obraca więcej na krzewie, jest bardziej odporny na szkodniki ze względu z tego, że ma większą zawartość kofeiny, a to właśnie kofeina odstrasza wszelkie szkodniki kawowe. I smakowo ma rzeczywiście gorsze walory, jest bardzo gorzko cierpka. Czyli kofeina jest pestycydem naturalnym, tak? Jeżeli chodzi o krzew kawowca, tak po prostu te żyjątka, które... Żywią się krzewąkowowca, kofeina jest rzeczą, która je odstrasza. Natomiast arabika właśnie, ze względu, że posiada mniejszą ilość kofeiny, rośnie zdecydowanie wyżej, często na trudnych terenach typu zbocza gór, więc trzeba ją zbierać głównie ręcznie. Mniej obradza. Zbiory z krzewów arabiki są zdecydowanie mniejsze, natomiast smakowo jest zdecydowanie szlachetniejsza. Stąd, tak powiem, cena arabiki jest większa i, i, i arabikę uważa się za, za tą szlachetną. Tutaj w planie kaderami wypalamy tylko i wyłącznie arabikę. uznajemy, że mm, robusta po prostu ma na, tak na tyle silny, nieprzyjemny e, smak, e, że nawet mieszanka z 15% robusty, 85% arabiki powoduje, że dominuje smak robusty. Poza tym e, większość naszych kaw to kawy speciality, a kawy speciality musi być arabiką. Dobrze, a w takim razie co znajdziemy w takim opakowaniu na przykład niebieskiej kawy Chibo, czy jakiegoś innego jako psa kronu zielonego? Znaczy nie chciałbym się wypowiadać negatywnie o, o innych markach, tak? E, z którymi nie współpracuję, e, no ale to, co jest najważniejsze, jeżeli kupujemy jakąkolwiek kawę, abstrahując tego, czy to jest lokalna palenie, czy to jest komercyjna kawa kupiona w markecie, najważniejszą rzeczą, która na tym opakowaniu powinna być oprócz daty przydatności do spożycia, jest data wypalenia. Dlatego, że kawa jest produktem spożywczym i jak każdy produkt spożywczy, ona nie jest przydatna do spożycia, mając te same walory smakowe nie wiadomo ile. Tak? Kawa najlepiej smakuje między siódmym a czternastym dniem od wypalenia. To jest takie apogeum. Wcześniej jest taka sianowata, trawiasta, więc też nie jest fajnie. Natomiast od tych 14 dni z każdym nim traci, przyjmuje się dwa miesiące od daty wypalania jako czas, kiedy ona jeszcze dobrze smakuje. Więc najważniejsza jest data wypalenia, która w kamach, kawach komercyjnych praktycznie się nie pojawia. To znaczy mnie właśnie chodziło nawet o sam fakt tego, że nie widziałem tam składu. Tego, znaczy w przypadku lawacy już na przykład pisze, że to jest 100% arabika, ale w przypadku takich właśnie jeszcze tańszych kaw bardzo często nie ma nawet napisane jaki to jest rodzaj kawy. A wiem, że Włosi bardzo spopularyzowali picie właśnie mieszanek, gdzie ta robusta jest jednym ze składników, tak, że oni nie piją jakby czystej arabiki. Czy mhm. Też jest jakby, wydaje mi się, że to jest duża siła marketingu. Wmawia się, że robusta jest potrzebna w mieszance, że tylko z robustą będzie to smakować dobrze. Ona wizualnie fajnie wygląda, tak? Wyszanka z robustą daje nam większą kremę, to wygląda fajnie, no ale rzeczywiście zaburza na ten smak. Krema to jest ta pianka, która tak, się pokazuje na, na stres. Tak, dokładnie. Ale smakowa bardzo zaburza, także zupełnie się niebawca. Jednym jeszcze negatywnym rzeczą jest to, że Unia Europejska dopuszcza napis 100% Arabika do 10% Boosty. Także nawet mając napis to na arabika, nie możemy mieć gwarancji, że jest to arabika. Hmm, bardzo ciekawe. Podczas tego, gdy bardzo szła w górę cena kaw, szczególnie właśnie e, Arabiki, to słyszałem, że ze względu na to, że na pudełkach nie ma takich e, napisów, ile faktycznie, jaka to jest mieszanka, że podobno wszyscy producenci stopniowo z każdą partią dodawali coraz więcej robusty, żeby przyzwyczaić klientów do tego, żeby nie musieć podnosić e, ceny kaw. Ale, że tak powiem, to już odłóżmy na bok, bo, bo nigdy tego nie udowodni. Więc. No Tak, dokładnie. No, wiadomo, że, że w wielu kawa komercyjnych Dodajesz się tam robusta, żeby obniżyć cenę cóż no. smak, sam, smak, sam piłem taką kawę smak sam się obroni, tak jakby kupując jakąkolwiek kawę i próbując, jesteśmy w stanie odczytać czy jest to arabika, czy jest to Robusta dobrze, to w takim razie czym może smakować kawa? Bo nie tylko kawą. Tak, przede wszystkim kawa naturalnie, bez żadnego aromatyzowania, dobrej jakości kawa, kawa speciality posiada więcej aromatów niż wino. Przyjmuje się, że w winie możemy usłyszeć około 800 aromatów, w kawie nawet 1000. Często są to aromaty owocowe, ziołowe, kwiatowe. Jest to też często, jakby możemy tych... Tymi smakami w kawie, kawę segregować regionami. Często kawy afrykańskie, Kenia, Tanzania to są te nuty owocowe, owoce wiśni, jagód, poziomek, porzeczek często występują w kawach z tego regionu. Etiopia charakteryzuje się kwiatowo-ziołowym aromatem. Kawy z Ameryki Południowej często mają te nuty w przypadku brazylijskich czekoladowe, orzechowe tutaj troszeczkę idące z tego ryczy. Gwatemala już delikatniejsze bardziej. W nuty karmelowe, gdzieś tam śmietankowe. Ehm, najgorsze na tym tle chyba w, wypada Azja, gdzie, gdzie często pojawiają się nuty takie, czasem i przyjemne, e, gdzieś tam drzewa cedrowego, ale właśnie takie drewniano, e, ziemiste. No właśnie. E, to trochę sk skoczę po pytaniach. E, powiedz mi, ile kawy trzeba wypić, żeby zacząć czuć e, takie posmaki? Myślę, że jest to indywidualnie myślę, że nie da się określić ilości kawy, dlatego, że też zależy od nas, co my robimy w życiu, tak? Jeżeli ktoś w życiu zajmuje się czymkolwiek związanym ze smakami, pracuje w kuchni, ma kontakt z winem, myślę, że jemu potrzeba tego mniej, tak? Niż, niż lejkowi i jest to indywidualnie tak naprawdę. Są też... Są osoby utalentowane, tak? Które mają to w ganach i te smaki rozpoznają lepiej. Są te osoby, które będą potrzebowały więcej czasu. Natomiast uważam, że jeżeli nikt nie ma żadnego defektu kubków smakowych, to jest też rzecz do nauczenia, tak? To nie jest coś, co po prostu nie da się ogarnąć i z czasem to przyjdzie. Z tego, co wiem, to niezdrowe jedzenie i palenie papierosów dość mocno uszkadza kubki smakowe, ale one chyba po jakimś czasie się regenerują, tak? Trudno mi powiedzieć. Ja sam jestem palaczem i, i nie mam jakichś większych problemów ze spoznawaniem smaków kawy I, i mi się wydaje, że to też trzeba patrzeć na wszystko indywidualnie. Okej. Okay. Dobrze. W takim wypadku powiedz mi, jakie korzyści dla zdrowia daje picie kawy? Znaczy, to jest trudne pytanie, bo nie jestem naukowcem, tak? nie jestem żadnym lekarzem i wszystko, co wiem na temat tego, jakie korzyści może przynieść nam kawa, wiem. Z... W internecie. Tak, przeczytałem w różnych czasopismach kawowych, w artykułach bardziej, że tak powiem, naukowych, bardziej właśnie internetowo popularnych. No i nie chciałbym na ten temat się wypowiadać, żeby nie robić komuś nie, nie czuję się osobą kompetentną w tych sprawach. tak. Okay. Na pewno wiemy, że mała, że w, że w kawie tak zawartość kofeiny zarówno w robuście, w której jest więcej, jak i w arabice, w której jest mniej, jest na tyle mała, że jedna e, fiżanka kawy nikomu, kto nie ma większych jakiś wad układu krążenia nie zaszkodzi zupełnie. Ja słyszałem wersję, że do czterech kaw można pić, ja staram się dwóch nie przekraczać i może na tym skończymy temat zdrowia na dzisiaj, e, więc opowiedzmy w takim razie o sposobach, parzenia. Jakie mamy sposoby parzenia kawy poza e, ekspresem i e, zalewajką w szklance? Mm -hmm. No, tych sposobów jest teraz dużo. Żyjemy w e, tak zwanym czasie e, flat with coffee, trzecie fali kawowej, kiedy e, właśnie w, wchodzą do nas metody tak zwane alternatywne, co oznacza alternatywa dla ekspresu ciśnieniowego, czyli praktycznie wszystko możemy pod, to podpiąć. E, tych metod jest dużo. E, najpopularniejsze e, możemy wymienić jakby, wymienić metody od Rozumiejąc na grubości milenia kawy, jaka jest odpowiednia na tych metod, tak? Najdrobniej mielimy w Tygielku, czyli tradycyjne zaparzanie w rejonie Półwyspu Arabskiego. Mamy Areopress, wcześniej ekspres ciśniowy, Areopress, Drip, Hemex, French Press, mamy kawiarkę, pojawił się zaparzacz firmy Kalita, czyli jeden z rodzajów Dripa, Mamy ekspresy przelewowe, których też jest mnóstwo. Myślę, że te są najpopularniejsze. Dobra, to opowiedz pokrótce, jak się zaparza taką kawę tymi sposobami. tak? Co, uh -huh. co to jest w ogóle AreOPres? jak się go używa? A dla Ciebie, drogi słuchaczu, pod adresem kośnik 026 będą umieszczone filmiki i zdjęcia, każdej metody łącznie z podpisem, więc możesz teraz wysłuchać dla ciekawostki, ale jeżeli, przynajmniej będziesz mógł sobie porównać, czy to, co sobie wyobraziłeś, wygląda mniej więcej w ten sposób. I jeżeli chodzi o DRIP i hemex są to um, dwie zbliżone do siebie metody, obydwie polegają, um, Obydwie te urządzenia są czymś w rodzaju lejka, do którego wkładamy fil papierowy, Fit ten należy przelać wcześniej wodą, żeby pozbyć się papierowego smaku, żeby ogrzać nasze urządzenie i dlatego, że papier suchy chłonie, więc ona na chłonie wodą i potem nie wsiąga naszego naparkowego. No, w obydwu tych metodach przyjmuje się standardem 6 gram na, 6 gram zmielonego ziarna na 100 litrów wody, w zależności ile chcemy mieć naparu. I takie 6 gram, wsypujemy na ten fit, przelewamy wodą w temperaturze między 80 a 90 stopni. E, tak naprawdę im mniejsza temperatura, tym wyciągamy więcej kwasowości, im wyższa więcej goryczy. To samo jest z tą grubością mielenia. Tak? Są pewne standardy grubości mielenia, których jakby tutaj w rozmowie nie jestem w stanie e, pokazać. I e, e, są to standardy, które których Tak, Zaparzone w ten sposób tą grubością mielenia napar e, daje nam jakiś smak na skali kwasowości i goryczy. Jeżeli nam nie odpowiada, możemy jeszcze to zmienić. Im grubiej zmienimy kawę, tym szybciej woda przejdzie przez nasz napar i będzie ona bardziej kwasowa. Im drobniej, dłużej będzie się zaparzać, będzie bardziej bardziej gorzka. I teraz tak zmienioną kawę w proporcji 6 na 100, 6 gram na 100 ml zaparzamy zalewając na początku tylko taką ilością wody, żeby przykryć te ziarna. I oczekujemy około pół minuty. Wtedy kawa bardziej nasiąka wodą niż się oddaje, silniej odgazowuje. Im większa będzie piana, więcej bombi, To znaczy, że ta kawa jest świeższa. Tak? To też jest czas, kiedy podczas zaparzania sprawdzamy, czy to, co kupiliśmy, jest świeże. Po około pół minuty... To jest ten moment, kiedy ta kawa niby się otwiera i to jest takie, jak to się nazywa? To dokładnie? się nazywa bloomingiem, tak? rozkwitaniem kawy. I po tym okresie zalewamy kolejną porcją wody, też nie od razu całością, tak? Dolewamy powoli, na kilka razy. Nie zalewamy też całością od razu, ponieważ im więcej nalajemy tej wody naraz, tym po prostu na filtrze ona będzie wyżej. Opadając nasz napar będzie pozostawała opiłki ziare na, na filtrze i po prostu więcej kawy przestanie się zaparzać zalewamy w ogóle w, i w dripie i w chemeksie ruchem ym, ślimakowym od środka do brzegzy, po to, żeby ona troszeczkę się mieszała ale żeby nie mieszać mechanicznie łyżeczką, bo to wtedy bardzo nam zaburza i nie będzie ten napal poprawny tak? nie będziemy w stanie zapraszać tak samo za każdym razem ym, i ten, to zaparzanie powinno trwać około 4-4,5 minuty do 5 max y, jeżeli by zdarzyło się tak że wleśmy całą wodę zapaży nam się powyżej pół minuty, lepiej zabrać filtr z urządzenia razem z kawą, mieć mniej, a będzie smaczniejszy i jest to jednak też sygnał, że coś zrobiliśmy tak, tak? Albo kawa była za drobno zmielona, albo było jej za dużo i woda czuła zbyt silny opór i następnym razem powinniśmy dać jej mniej lub grubiej zmielić. Do wszystkiego trzeba podchodzić indywidualnie z każdą kawą, tak? Każda kawa zachowuje się inaczej, ma inną, um inną wilgotność ziarna, więc inaczej będzie tą e, wodę przyjmować. No i teraz mam pytanie, bo ogólnie drip to jest e, taka, taka filiżanka z dziurą w środku, do której wkłada się filtr i to się nakłada na filiżankę, na kubek albo na dzbanek. Mm -hmm. e, natomiast Hemex to jest już taki e, jakby to jest to samo, co z dzbankiem ze stary, tak, tak? Jest ze trzy razy droższy, mniej więcej. I, Powiedz mi, czy jest jakaś realna różnica w smaku tej kawy parzonej w ten albo w inny sposób? To są bardzo nikłe e, różnice wyczuwane tylko przez smakoszy kawę. Cena wynika prawdopodobnie jest tego, że jest to jedna, jedna firma, która to opatentowała, natomiast drip nie jest, e, nie jest e, nazwą zastrzeżoną, jest jakby rodzaj, tak? Są różne dripy różnych firm, tak naprawdę. I dripy można spotkać w wersji plastikowej, które są dużo tańsze, kosztują Dokładnie. tam... Ile kosztuje dripy? Około 30 zł. Tak, około 30 zł i do tego chyba nawet jest parę filtrów od razu. No to zależy od producenta to też. A no okej, okay, dobra. No, no, albo jest, są jeszcze dripy, które są wykonane z porcelany, są dripy, które są wykonane z metalu. I mm -hmm. ogólnie w tych droższych chodzi po prostu o to, że one będą dłużej trzymać stabilną temperaturę, jak się lepszeją To przeją, zależy podobno. tak naprawdę, bo to też zależy chyba ta cena od y, kosztu produkcji, bo na przykład te, które są najdroższe porcelanowe, tak naprawdę właśnie niekoniecznie są najlepsze, dlatego że Porcelana, owszem, jak się już nagrzeje, będzie właśnie trzymać nam może lepiej temperaturę, a, aczkolwiek e, właśnie trudno się ogrzać, tak? Więc jakby w plastikowym e, jest większa stabilizacja tej temperatury. Hmm, czyli za 30 zł można sobie kupić już um, fajny drip i będzie w nim można smaczną kawę zaparzać, e, o ile kawa, którą kupicie, będzie smaczna. Dokładnie. E, dobrze, w takim razie powiedzmy sobie o French Pressie i AreoPresie. Mm -hmm. Press to jest prasa, to jest wyciskanie, więc co tam się dzieje? Jeżeli chodzi o French Press, to jest bardziej metoda um, hmm, nawet nieprzelewowa. French Press tak naprawdę jest y, naszą tradycyjną polską kawą po turecku, bo to jest skomplikowane, czy taka naszą zalewajką, w której jesteśmy w stanie po pewnym czasie zatrzymać proces parzenia, bo właśnie w kawie chodzi o to, że ona nie może parzyć na stop, stop tak? Te pięć minut to jest maksimum dla kawy. Kiedy ona wyciągnie to, co najprze smakowo, yy, nie przeparzy tej kawy. Więc w French Pressie tak naprawdę yy, jest to rodzaj, w którym praktycznie najgrubiej tę kawę. Ona powinna być dość, dość solidnie yy, grubo zmielona. Um, temperaturę też zaleca się oczywiście nie wyższą niż 90 stopni I też najpierw zalewamy tylko taką ilością, że przykryć zierna, a po pół minucie resztę i po około tych 4,5 minut do 5 dociskamy tłokiem um, i przelewamy do filiżanek to jest najważniejsze, że po dociśnięciu przelewamy od razu, ona nie stoi, nie zaparza się cały czas to jest najprostsza metoda, we wręcz też możemy zaparzać herbaty ziółka. Mm, dokładnie. Natomiast aeropress już jest bardziej skomplikowaną metodą, dlatego że mm, w urządzeniu są zawarte dwie metody. Tradycyjna i tak zwana drucona. W tradycyjnej... E, e, On w ogóle wygląda jak taka wielka strzykawka. Tak. I w tradycyjnej metodzie e, stawiamy sitkiem do dołu areopres na filiżance i zalewając te ziarna, one od razu zaczynają, e, ta woda zaczyna przez ziarna przeciekać, skapywać, więc jest troszeczkę taką właśnie metodą przelewową. W połowie tego czasu zaparzenia e, zaczynamy działać tłokiem, czyli dodajemy ciśnienie. Natomiast w metodzie odwróconej, kiedy on stoi sitkiem do góry i nie ma opcji przeciekania, zaparza się tak jak we French Pressie, a na końcu, odwracając go, zaczynamy działać ciśnieniem, jest to metoda tylko i wyłącznie ciśnieniała wtedy, tak? W tej drugiej metodzie będziemy wyciągać na pewno więcej nut właśnie ekwasowych, co wynika z ciśnienia, no i wiadomo, że to ciśnienie jest tam nieregularne i zależy od naszej si siły fizycznej własnej, tak? Okej, okay. i cenowo jak to się plasuje? French Press pracuje się bardzo różnie. French Press jest bardzo popularny w Polsce i to są koszty kilkunastu złotych do, do ponad stu złotych w zależności od producenta i jakości sprzętu. Natomiast AeroPressem jest tak samo jak z Chemexem. Jest jedyny producent i jest to około 110 do 120 złotych cena Aeropressu. Natomiast Aeropress jest tworzywa sztucznego i praktycznie jest niezniszczalny. Tak, Tam czasem można po 3-4 latach wymienić uszczelkę i to jest wszystko, i dokupować filtry. Natomiast French Press zazwyczaj jest ze szkła, więc jest dość kruchym produktem. Dobrze. I ile kawy sypiemy do jednego, a do drugiego? Jeżeli chodzi o French Press, on ma jedną pojemność. tak? To jest pojemność około 250 ml i, i używamy tam 18-20 gram kawy, w zależności od rodzaju. I na który dostajemy, to jest właśnie około 200 ml kawy, czy raczej pojedyncza porcja. I to jest jakby minusem tej metody. Natomiast plusem jest to, że bardzo szybko możemy go wyczyścić, jest bardzo mały, kompaktowy, możemy go spokojnie zabrać w podróż. To znaczy pomyliłeś się, bo powiedziałeś French President no, Areopress. Tak, chodziło chodzi o areopress. areopress, dokładnie. French press natomiast no, tutaj to są różne pojemności, tak, więc... E... Ale jest jakaś taka na przykład też 6 albo 5 gram na 100 ml. E, tam czy... raczej, raczej więcej, więc tam bym na 8, około 8 gram na, na 100 ml? zdecydowanie więcej. Czyli źle parzyłem, super. <laughs> Ja Ale oczywiście to wszystko jest, w każdym z tych rodzajów działam, znaczy to, co ja mówię, to są rzeczy, które ja wiem z doświadczenia przy kawach z naszej palarni pracując, natomiast od tego powinniśmy wyjść, jeżeli robimy coś po raz pierwszy, a później regulujemy to pod swoje kubki smakowe, tak? Bo są gusta i guściki i tak naprawdę mm, wiedząc to, że im drobniej zmienimy, damy jej więcej, będzie więcej goryczy, im grubiej e, i im grubiej i więcej, e, im drobniej im grubiej i mniej da, będzie więcej kwasowości, e, możemy regulować ten smak, tak? Więc jakby metodą propi błędów e, robimy to pod swoje własne kubki smakowe. Okej, okay. dobrze. Czyli tak, czy ta sama kawa parzona w dripie, aeropressie i french pressie będzie smakowała na tyle inaczej, że, nie wiem, ja to wyczuję? W wielu tych metodach te różnice są bardzo nikłe. Jeżeli zachowamy te same proporcje kawy, wody, temperatury wody, to te różnice będą nikłe. Między na przykład dripem, a chemeksem praktycznie nie wyczuwa, między dripem, a nie niewyczuwalne. Ale jeżeli sobie damy na przykład taki French press i Aeroopress, które stoją troszeczkę na dwóch biegunach, to na pewno Aeropress da nam więcej kwasowości niż, niż French press, na pewno z tej samej kawy. Myślę, że będzie to nawet przez laika wyczuwalne. OK, i taka kawa parzona mm, tymi sposobami yy, na pewno smakuje lepiej niż taka zalewajka ze szklanki, jak yy, robiliśmy to przez wiele lat, tak? Na pewno, ale też tu jakby trzeba rozgraniczyć to, że w tej zalewajce ze szklanki często właśnie mamy te kawy komercyjne, tak? Więc jakby porównując ta sama kawa, to samo ziarno, na pewno w metodach alternatywnych będzie lepsze, ale przede wszystkim na metod alternatywnych wybieramy tylko i wyłącznie jasno palone kawy. To powstało wszystko po to. Metoda alternatywna Jasny wypał plus niska temperatura po to, żeby zbić gorycz w kawie. Tak? Gorycz w kawie jest owszem, w nikim stopniu powinna być na tym samym poziomie co kwasowość słodycz. Duża gorycz, która zabina pozostałe smaki, jest zdecydowanie defektem. Czyli ogólnie chodzi o to, żeby też tą kawę y, odciągnąć od wody możliwie jak najszybciej zaraz po zaparzeniu, dlatego ta kawa ze szklanki, zalewajka niekoniecznie musi być dobra, nawet jakbyśmy zrobili Czy chodzi dobrą, o to, tak? że trzymając dłużej w szklance y, dochodzi do przeparzenia? Przeparzenia nad ekstrakcji, co wyciąga gorzkie dobrze. smaki? Mhm, Okej, okay. y, dobrze. To teraz tak. Wiem, że espresso, pomimo że jest mocne, to nie posiada aż tak dużo kofeiny, jak kawa zaparzona metodami alternatywnymi. E, właśnie chyba ze względu na czas ekstrakcji, o ile się nie mylę, tak? Tak, generalnie e, espresso zapada nam się bardzo szybko, do 30 sekund e, i, i teraz tak, jest to skomplikowane trochę, bo teoretycznie te same kawy nie powinniśmy zaparzać w ciśnieniu co alternatywami, tak? do ale, ale tak się często dzieje po prostu, jak kupimy sobie kilo mm -hmm. kawy w domu. Tak, oczywiście. To... Do ciśnieniowego wybieramy kawę średnio paloną do, do alternatyw jasno. Natomiast rzeczywiście tam, gdzie bardziej działa nam ciśnienie kofeiny i szybciej zapaszamy kofeiny, będzie mniej. Tam, gdzie metoda przelewowa z tego względu, że ten kontakt z wodą jest dłuższy, będzie kofeiny więcej. I też jakby wynika właśnie z tego bardziej, że kawy wypalane do ciśnieniowego są wypalane średnio lub nawet czasem ciemno, czyli e, dłużej e, w, lub w, w większych temperaturach, co powoduje, że e, ziarno jest bardziej wysuszone, ma mniejszą wilgotność, e, mniejsza waga tego ziarna, czyli tym samym mniejsza ilość kofeiny już w samym ziarnie. E, I stąd, stąd to wynika, więc to espresso, które jest bardziej intensywne rzeczywiście smakowo i daje nam wrażenie tak zwanego większego kopa, tej kofeiny będzie posiadać zdecydowanie mniej niż niż kawy przylowowe. Czyli jak mamy ochotę się turbo doładować, to zdecydowanie lepiej sięgnąć po choćby i French pressa, bo kawka faktycznie będzie miała więcej kofeiny. Tak, tylko nie zapominajmy to w ogóle, zawartość kofeiny w kawie, dobrej kawie, czyli Arabice, jest bardzo nikła tak naprawdę i kofeina zawarta w kawie pobudza nas na maksimum 15 minut. E, w ogóle w kawie nie chodzi o kofeinę, e, zupełnie. E, Powiedz to wszystkim ludziom, którzy wstają rano z mordą, jak trampeki mówią, o Boże, nie kontaktuję, nie wypiję jeszcze kawy. Ja spróbuję, ja bym takim osobom e, polecił taki test, żeby spróbować, żeby odstawili tą kawę na przykład rano, mhm. Robię sobie e, strzał w stopę, e, nie zachęcając do kawy, ale jakby zrobić taki test i właśnie przez tydzień nie pić kawy, tylko cokolwiek innego ciepłego, herbat, jakikolwiek inny ciepły napad, tak naprawdę pobudza nas to, że dajemy organizmowi coś ciepłego. E, tylko kofiny jest nam na tyle mało, że, że zupełnie na nas nie wpływa. Ja słyszałem, <gry> że zjedzenie jabłka pobudza bardziej niż wypicie kawy rano i że w ogóle picie kawy e, w, Około godziny siódmej, ósmej to jest też strzał w stopę, dlatego że organizm sam z siebie po właśnie uwalnia różne substancje, które same do siebie nas pobudzają i że jeżeli już mamy pić tą kawę, żeby kopała, to najlepiej to zrobić w porze tego doła. Tam powiedzmy dla jednych to będzie godzina trzynasta czy tam piętnasta, ale to jest z reguły tak właśnie koło środka dnia, kiedy trochę te, te baterie zaczynają nam zjeżdżać w dół. Znaczy to jest tak... Jeżeli chcemy kawę pić dla jakiegoś efektu pobudzającego, to ona pobudza nasz mózg, tak? rzeczywiście ona dotlenia mózg i lepiej nam się pracuje y, umysłowo, a jeżeli chodzi o pracę fizyczną, no to ta kofeiny nas pobudzają 15 minut jakby na logikę, tak? Jeżeli nasz organizm nie miał energii i przez 15 minut musiał szy zaczął szybciej pracować dzięki kofeinie, to po tych 15 minutach powinniśmy być jeszcze bardziej ociężali i ospali. Hmm. Czyli strzeliłeś sobie w stopę? To, to, to teraz już... Znaczy tak, ja, wszystko mówię po to, żeby uświadomić Polakom, że pijemy kawę dla smaku, a nie dla e, pobudzenia. To powinna być nasza pierwsza myśl, kiedy sięgamy po kawę. Smak. Okej. Okay. Um, dobrze. W takim wypadku, zanim przejdziemy do e, kolejnej części podcastu, bo zostało nam jeszcze dwa razy tyle pytań, przypominam, że wszystkie ważne rzeczy, o których tutaj mówimy, znajdziesz pod adresem kośnik 026. Są tam piękne zdjęcia, znaczy piękne to już Ty ocenisz w sumie, ale są tam zdjęcia Fortu, w którym znajduje się e, palarnia e, i w której nagrywamy dzisiaj podcast, Wszystkie urządzenia do parzenia kawy, filmy, w których pokazujemy jak zaparzyć kawę daną metodą, opisy i linki do sklepów z dobrą kawą. E, dobrze, to w takim razie przejdźmy do tematu sieciówek. E, jaką kawę dostaniemy właśnie w Starbucksie czy Costa Coffee, bo oni ogólnie bazują na napojach które są kawopodobne i chodzi tam bardziej o śmietankę, o, o syrop i tak dalej. Powiedz mi, czy oni korzystają ze szlachetnych kaw, czy raczej chodzimy tam tylko, żeby napić się po prostu czegoś, co jest przyjemne i słodkie? nie wypowiadają się na temat e, innych miejsc, dlatego że no nie pracowałem tam, nie mam tej świadomości i, i, i byłoby nie fair Wypowiadać się na e, co mają, bo nie wiem, skąd mają. Ważne jest to dla mnie, że jakby na logikę jeżeli mamy produkt, który sam w sobie finalnie jest idealny, to nie musimy do niego dodawać, więc jeżeli kawa byłaby dobra sama w sobie, to nie potrzebuje ani karmelu, ani śmietanki, ani żadnego cukru. Hmm? Tak bym to podsumował. To co jest najważniejsze w smakowaniu kawy? Znaczy moim zdaniem osobistym najlepsza kawa jest ta, która ma tych aromatów jak najwięcej. Innych, nie kawowych tak zwanych, tak? Jakby to, co um, Polsce jako kawę, jako smak ogólnie kawowy, a jeżeli kawa tak tylko smakuje, no to nie jest żaden szautach, tak? W kawie możemy właśnie odszukać różne owoce, zioła. Im więcej tego odnajdujemy, tym moim zdaniem osobistym kawa jest lepsza. E, Okej. Okay. To teraz może się nasunąć takie pytanie, że, no nie wiem, raz kupuję, raz kupię taką dobrą, drogą kawę, ale powiedzmy, no jest to dla mnie luksus, tak? I czy po wypiciu takiej świeżo palonej kawy, która jest dobrej jakości, to po pierwsze przestanie mi smakować kawa, którą sobie czasem kupowałem z bitą śmietaną, albo na przykład przestanę pić, coś Latę, tak? Mm -hmm. e, albo na przykład nie będę mógł wrócić do normalnej kawy, którą piję na co dzień, niezależnie czy to będzie chibo czy Lawaca, tak? Mam nadzieję, że tak będzie. <laughs> ale um, tak na poważnie e, no, o to chodzi, żeby pokazać, że, że kawa ma a, wiele innych e, walorów smakowych. Mm, no i fajnie by było, jakby tak było, ale nie jest tak zawsze i tak naprawdę... E, Dobrej jakości kawa, arabika typu speciality, jest czymś wyjątkowym smakowo, ale nie oszukujmy się, że jeżeli um, zacznie nam smakować, e, nie wiem, e, najlepszej jakości e, pieczywo czy wędliny, to nigdy nie sięgniemy po tej gorszej jakości, tak, jakby dobrej jakości kawa i złej jakości kawa jest jak jabłko i gruszka. To, że lubimy gruszkę, nie znaczy, że nie będziemy lubić e, jabłka i no czasem pewnie też gdzieś tam po tamto sięgniemy, ale na pewno rzadziej. Znaczy właśnie chodzi o to, że dużo osób po prostu ma taki strach, no nie wiem, tak jakbyś na przykład, nie wiem, zaczął smakować whisky i potem widzisz tych ludzi, którzy w internecie pokazują nie wiem, butelki po 1500 złotych i na przykład jakbyś z taką osobą chciał się napić jakiegoś tam, nie wiem, Jacka Danielsa czy cokolwiek, to on, on tego nie ruszy, bo, bo po prostu mm -hmm. to, to jest profanacja totalnie, więc, więc chciałbym uniknąć takiej sytuacji, żeby zachęcić ludzi do, do picia, spróbowania dobrej kawy, no, ale wiadomo, że dla niektórych no, pozostanie to no, raczej to jest tak, jeżeli... niedzielna kawa, tak? Mm -hmm. Znaczy, jeżeli ktoś żyjąc w tym kraju od kilkunastu, kilkudziesięciu lat jest kawoszem, powiedzmy w cudzysłowie, to znaczy, że lubi na przykład tą gorycz w kawie, tak? Ktoś, kto od lat pije w Polsce kawę, która w czasach komuny była, bo była i się cieszono, że jest w ogóle jakakolwiek i jemu to smakuje, myślę, że do kawy nie będzie, będzie trudno go przekonać. On w ogóle uzna, że ten napar to w ogóle nie jest kawa i jest bardzo rozwodniony, bo jest, jest, kwaśny, jest kwaśny i, i tak dalej. E, więc taką osobę na pewno będzie trudno e, przekonać, bo on tą kawę pije dla tej goryczy, którą no, obecnie uznaje się za defet w kawie, tak? E, Okej. Okay. Dobrze, to w takim razie ile trzeba wypić kaw, żeby zacząć rozpoznawać te... Smaki, ewentualnie, czy damy radę, co zrobić od razu. Właśnie o tym gadaliśmy przed nagraniem podcastu. Mm -hmm. To mów jeszcze raz to samo. Mi się wydaje, że już o tym mówiliśmy podczas podcastu i ja wspominam, że to jakby indywidualnie. To tak, zależy. ale, ale mm, najwyżej się wytnie. <głos> Spokojne, czy znaczy, bo tutaj właśnie. Chodzi nie... mi o fiolki. Właśnie, że. że mm -hmm. Rozumiem. Tak, to jest. Dobra, już wiem, do czego to zmierzasz to jest indywidualnie, tak, i nas chyba szybciej to zabapie druga, wolniej też zależy od naszych smakowych, ale też jest właśnie tak, że jakby też zależy od naszego samopoczucia, gorszy, lepszy dzień Nie jest tak, że my Bardziej ci, którzy na co nie pracujemy z kawą, też codziennie będziemy wszystko w tej kawie rozpoznawać, tak? Jeżeli kapujemy nową kawę i testujemy ją, często nam coś świta. Mamy też rzeczy pomocnicze, typu właśnie fiolki z najczęściej występującymi aromatami w kawie. Świta nam, że w tej kawie czujemy jakiś owoc, ale nie wiem jaki. Więc przy kilka karagi fiolki jesteśmy w stanie odnaleźć. Nie podajmy jakieś skromności. Hmm, jakieś legendy typu, próbuję kawę i wiem, gdzie ona rosła, jakie obok krzewy owocowe rosły, bo to wyczuwam ziarnie, jest talnym mitem, tak? Czyli nie ma co się, się bać, jeżeli na opakowaniu kawy będzie pisało, że ma smakować masłem orzechowym i herbatnikami maślanymi, a my tego nie wyczujemy, ale po prostu będzie nam smakowała. Dokładnie. I to też często jest tak, że mm, no wiadomo, typu. Y Herbatniki myślane, tak. To jest aromat połączenia jak czegoś wypykanego z mąki plus, plus to masło. I, I też jest tak, że jeżeli my często w życiu swoim prywatnym czasie tego spożywamy, próbując taką kawę, będziemy to odczuwać. Ktoś, kto w życiu codziennie nie ma z takim smakiem styczności, będzie odczuwał co innego. To jest z interpretacją... Znaczy, do końca może, ale z interpretacją smaków e, kawy jest trochę jak z poezją. Każdy trochę to inaczej odczuwa. No, na pewno, jeżeli są silnie wyczuwalne aromaty pewne, tak, owocowe, no to każdy to wyczuje, a są niektóre bardzo dolno wyczuwalne i indywidualnie będziemy wyczuwać się ciut inaczej. Okej. Okay. I czy na przykład odłożenie mleka i cukru na 30 dni, pod taką opinią się spotkałem, e, faktycznie pomaga w tym, żeby nauczyć się smakować kawę czystą, żeby potem łatwiej wyczuwać te posmaki? Jest tak w ogóle, oceniając jakąś kawę nie możemy tam dać cukru ani mleka. Tak zaburzamy wtedy sobie smak tej kawy, więc zawsze oceniamy to na bazie espresso lub czarnej przylowowej kawy i wtedy możemy ocenić smaki kawy. Natomiast no inaczej, inaczej się nie da. Na pewno odłożenie cukru i mleka nam w tym pomoże. Natomiast wprowadza mi też skrajność. Tak, cukier jest złem. Cukier zaburza nam całkowicie smaki. Dodając cukier do kawy nie mamy prawa jej oceniać. Natomiast mleko mleko jest z, mniejszym złem. Mleko po prostu rozrzedza nam tą kawę. Powoduje, że wszystko co w niej wyczuwamy mniej w mniejszym stopniu. Natomiast już nawet sama formuła mistrza baristy polega na tym, że musimy zrobić cappuccino, pokazując, że jakby mleko z kawą też od lat było związane i, i nie powinniśmy całkowicie od tego odchodzić. No właśnie, przejdźmy przy okazji do mleka, bo jak tu wchodziłem, to wiedziałem, że niesiesz cały karton mleka, które nazywa się Zambro... Mhm. Jak ono się nazywa? Zambroski na przykład, Zabrowski. tak. Znaczy 3-2%, tak? Mhm. I to mleko widziałem już w bardzo, bardzo wielu miejscach i słyszałem, że to jest podobno najlepsze mleko do spieniania. Czyli... Znaczy, trudno mi powiedzieć o takiej konkretnej marce. znaczy Przede wszystkim im tłustsze i zimniejsze, tym łatwiej nam się spienia. Zimniejsze? Zimniejsze w momencie, kiedy zaczynamy spieniać. Tak zimny dzbanek, zimne mleko, zaczynamy spieniać ciepłą parą, szybciej nam się spieni, będzie ta piana bardziej klarowna. No właśnie, ale powiedzmy, że mamy taki spieniacz z Ikei za piątaka i chcemy sobie spienić kawę. Dobrze, ja mówię o kwestii y ciśnieniowym. Przy spienianiu w domowych wersjach to musimy podgrzewać to mleko, tak? No bo y y y nie mamy pary, która nam podgrzewa. W nie ciśnieniowym mamy parę, która to zimne mleko y nam zaczyna tą parą y wodną podgrzewać i, i stąd temperatura rośnie. W domowych warunkach to my podgrzewamy na kuchance i podgrzane już mleko spieniamy, no. W związku z tym, niestety ta piana nie będzie tak klarowna, elastyczna, będzie trochę więcej bombli. No, warunki domowe trudno spienić idealnie to mleko. I co, dziwne, co jeszcze ciekawe, jakby im to mleko jest mniej naturalne. Tym lepiej dla kawy, tak naprawdę, bo im bardziej naturalne mleko, ono ma swoje jakieś też własne walory smakowe, tak? Niestety. Im świeższe mleko, yy, więcej słodyczy też, więcej tego właśnie tłuszczy, tej słodyczy, czy takie mleko prosto od krowy, no już na ten smak kawy będzie napływać bardziej, będzie bardziej go zaburzać, tak? Yy, będzie bardziej taka wam yy, to cappuccino, załóżmy. Będzie bardziej mleczne niż kawowe. A yy, więc niestety mleka, yy, no ja osobiście pracałam wszelkie mleka typu UHT. To od jakich kaw najlepiej zacząć swoją przygodę? Opisz proszę. Te rodzaje kawy i posmaki, jakich możemy się spodziewać, tak, Żeby, żebyśmy mniej więcej wiedzieli, czego szukać, tak? Wiem, że Kenia może smakować i porzeczką i cytrusami, ale że tak powiem, na naprowadzić nas. Czego mamy szukać? Znaczy ja bym polecił przede wszystkim wszystkim osobom, które do tej pory nie miały świadomości świeżo palonej, e, spaszali coffee i zaczynają przegodę z tego typu kawami, do tej pory pracowanie na jakichś kawach komercyjnych, żeby zaczęli sobie od Ameryki Południowej, tak? Bo przede wszystkim większość tych kaw komercyjnych bazuje na e, kawach stamtąd. Brazylia, Kolumbia, Guatemala, jakaś Nicaragua ewentualnie. I... Bra Brazylię chyba jest najłatwiej dostać, bo to jest największy tak. importer Mhm, mm Dokładnie. Więc więc na tych kawach bym sobie powoli bazował, ale z lokalnych palarni, czyli będzie taki delikatny przeskok, a potem iść w stronę Afryki, tak? Kaw że zdecydowanie bardziej kwasowych, owocowych, ale powoli stopniowo, tak? Bo w przypadku. Od razu przerzucenie się na Afrykę może nas tak się za bardzo uderzyć. No i A, szukać a czym smakują te kawy z Ameryki Południowej? Ameryka Południowa będzie mieć bardziej właśnie te nuty e, takie tradycyjne. Karmel, orzech, czekolada, czyli troszeczkę jednące z tręgoryczy. W i bardziej e, jakieś tam delikatniejsze nuty. Kolumbie często m, niestety bywają e, warzywne i tutaj troszeczkę jest... Hmm. Ale to nie, nie jest smak Bobu. Nie jest. No, gdzieś tam może być jakaś pietrucha, może być e, pomidor czasem. E, I to jest mocno wyczuwalne? Raczej delikatnie, ale też jakby to jest taki też. E, taka rzecz. że Tak powinniśmy subiektywnie na to patrzeć. E, jeżeli nam smakuje coś takiego, to nie uznajemy tego za defekt, no ale jednak w kawie e, smaki warzywne nie, nie są pożądane tak ogólnie. A więc. E, no i Kolumbia są raczej trudnymi kawami jako single, czyli czysto z jednej plantacji. Nie są bardzo popularne, trudno znaleźć fajną kolumbię, raczej się je mieszasz z czymś. A dlaczego kawa z Kenii jest uważana za jedną z najlepszych na świecie? Przynajmniej hmm. tak znalazłem w internecie. Yy, trzeba zapytałem przez kogo. Ja osobiście uważam też kawy afrykańskie i na, na jeden z lepszych, aczkolwiek, no smakowo przede wszystkim tak, mi odpowiadają te nuty. Tam najczęściej są te nuty owocowe, tak, czyli ta kawa jest bardzo inna, bardzo różna, bardzo fajna, zaskakuje. Yy, więc być może stąd... Ja bym uznał, że chodzi tu pewnie o te nuty smakowe, które są wyjątkowe, natomiast właśnie tutaj zaznaczam, jeżeli pracujemy z ekspresem ciśnieniowym, no to nie popracujemy z Kenią, kawy są dość właśnie śnie kwasowe i plus ciśnienie z ekspresu ciśnieniowego się jeszcze nam podbija, powoduje, że nawet fajne espresso, w którym będziemy czuć, że to jest 100% arabijka, że jest fajne, będzie te, tą kwasowość mieć jednak na, na, na dużym poziomie. Zmieszane z czymś innym może być fajne. Natomiast kawy kenijskie do wszelkich metod alternatywnych, szylowowych, domowych, tak, yy, akcesyjniowe nie. nie. Mm. Okej. Okay. Yy, I teraz tak. Na niektórych pudełkach, obok nazwy z kawą, widzimy na przykład dwie literki typu AA. I wiem, że jest to rozmiar ziaren. Mhm. Mamy AA, AB, PB, CE, TT i T. I T to jest najmniejszy rozmiar ziarna. A AA a to jest największe z tego, co... Tak, we... i, to, to też... I jak to wpływa na smak? Nijak. Znaczy tak, e, jakby to trzeba rozważać... Indydu... To, że jakieś ziarno jest AA, czy jest PB, Pibery, e, jakby, no, to nie ma żadnego związku z smakiem w tym sensie, że możemy mieć pewność, że zawsze Pibery będzie takie, a zawsze A będzie takie. Nie, to raczej na a wypływa przede wszystkim... E, Odmiana botaniczna krzewu, warunki meteorologiczne, które były w danym roku, to zawartość składników mineralnych w glebie, to co obok tego krzewu rosło, czy to były krzewy balanowce, czy to były jakieś inne i później następnie ta obróbka, tak suszenie, wypalanie i tak dalej. Zaparzanie. Jakby to, czy to jest AA, jest to duże ziarno, czy to jest małe ziarno, to no, no, nie ma żadnych schematów, że zawsze AA będzie jakieś, a zawsze e, pibery będzie czyli jakieś. Czyli to może być trochę chwyt marketingowy, tak, że e... jest... Okay. Słyszałem nawet o ziarnach wielkości ziarenka pieprzu, które by świetnie smakowały. Mm -hmm. Czyli, czyli okej. Okay. Um, a jak po opakowaniu poznać, że kawa jest naprawdę dobra? co powinno się, jak no będziemy tak. szukać mm -hmm. opakowania z kawą, to co na nim powinno się znaleźć, żebyśmy bez nawet wąchania tej kawy mieli pewność, że kupujemy produkt, który faktycznie jest wart swoich pieniędzy i będzie nam smakował. Oczywiście, nie powinniśmy móc powąchać to ziarno. Czyli ta kawa powinna mieć wentyl, który odprowadza wszelkie gazy od kawy, bo kawa świeże wypalona a się nie odgazowuje, więc ona musi mieć wentyl, który te gazy wypuszcza na wierzch, żeby ona w samych swoich, w swoich gazach się nie kisiła? Natomiast nie wpuszcza powietrza do środka, czyli ona się nie utlenia. To jest ważne, Wentyl na opakowaniu. Ma tą datę wypalania, czyli wiemy, kiedy ona została wyprodukowana. Opakowanie jest szczelne i nie jest przezroczyste. Tak? Nie dopuszczamy światła słonecznego, które też powoduje szybkie starzenie kawy. Natomiast po otwarciu No bo jeżeli chcemy, żeby ona była świeża Właśnie nie może mieć Przez oczystego opakowania Po otwarciu ona powinna być matowa Ponieważ długą rzeczą oprócz gazów które, Która powoduje Ale mówisz tu o kawie, która jest zmielona? czy nie? Mówię zmiarła? o ziarnie, tak? Na razie mówię o ziarnie I, i to, ta wersja jest lepsza, bo też W ziarnie dłużej nie przechowuje aromat. Yy, Ziarno jest matowe to jest ważne, ponieważ drugą rzeczą oprócz gazów są olejki eteryczne, dzięki którym mamy te wszystkie aromaty. Jeżeli te olejki eteryczne wypłynęły nam na wierzch i to ziarno jest, wygląda trochę jak takie mokre, właśnie tłuste, świeci nam się, no to powoduje, że większość tych aromatów wyszło na wierzch, nie będzie już w naszej filiżarce, poza tym tłuszcz, który jest na wierzchu, zaczyna się utleniać, jałczeje, tak? To tak, tak masło, ono on, on zaczyna się powoli psuć. Dobrze, to w takim razie wiemy już jaką kawę kupić, wiemy jak możemy ją zaparzyć. Co jeszcze nam jest potrzebne w ogóle, żeby móc zaparzyć kawę taką metodą alternatywną? Faga, tak żebyśmy właśnie mogli sobie odważyć i dokładnie te 6 g 100 ml. Dobra i teraz tak wagi kupowane w sklepach z kawą z reguły potrafią, szczególnie na przykład japońskiej firmy Hario, potrafi kosztować i ze trzystówki. Czy jest opcja, żebyśmy sobie wzięli jakąś wagę kuchenną, która Oczywiście. kosztuje do 50 zł i mhm. to nam da jakieś efekty? Przede wszystkim, żeby ta waga miała e, dokładność do dziesiątej do części grama, tak? Jeżeli będzie nam pokazywać jedno miejsce po przecinku, jeżeli chodzi o gramy, to już jest dobrze i to nam wystarczy. A jeżeli pokazuje tylko same gramy, to jesteśmy w no stanie je się jest... No, pewnie tak. Nie podaję jakiejś skrajności do jednego grama pewnie też, tylko że tutaj mamy, takie, że nam dokładnie do jednego grama, to czy mamy sześć gram, e... jeżeli mamy sześć gram i sześćdziesiątych, może nam pokazywać siedem, tak? No jednak troszeczkę tutaj jest różnicy. Nikłej, okay. ale jest. Eee, więc, więc, więc taka do 1,1 do grama byłaby w porządku i, i może być jaka, jakakolwiek właśnie kuchenna. Potrzebny jest tam termometr. Termometr e, taki, który szybko reaguje na temperaturę, tak, że on szybko nam ją wyłapuje. E, Gdzie i, szukać takiego termometru? Też w sklepach, tak naprawdę oczywiście e, zaksesowujemy dla balistów e, bardziej profesjonalne, ale wszelkich sklepach gastronomicznych e, termometry Taki, czyli ktoś się używa w kuchni ogólnie też. też czyli też spokojnie do 50 zł mm -hmm. powinniśmy termometr naleźć. zupełnie tak. Eee, termometr waga, ale musi mieć stoper przy, przy zaparzeniu, więc te, te wagi właśnie bar, w, dla palistów, które mają są budowane stopper stoper, stąd e, często większa cena e, są fajne, ale stoper mamy każdy w telefonie, więc w obecnych czasach więc to wystarczy. Młynek. Tak, powinniśmy kupować kawę w ziarnie, przede wszystkim i mieć młynek porządny i musi to być młynek żarnowy, nie elektryczny. Dlatego, że jeżeli chcemy mieć zawsze ten, smak, ten sam smak, musi być powtarzalny. Zawsze musimy mieć to ziarno od takiej samej grubości i tylko żarna, które po prostu dają nieważne jak dużo wsypiemy kawy, jak długo będziemy ją e, mielić, żarna bardziej lub mniej zbliżone do siebie dają konkretną grubość. Natomiast noże noże siekają na ziarna nierównomiernie, na różne grubości i w zależności ile wsypiemy, jak długo będziemy trzymać przycisk przy jakimś tam elektrycznym um, młynku nożowym, no to za każdym razem dostajemy inną grubość ziarna, więc jakby przede wszystkim żarnowe, najlepiej w młynkach ręcznych, um, żeby to były żarne, na przykład ceramiczne, nie metalowe, gdyż ceramika um, mniej się nagrzewa i um, mniej nagrzewa to ziarno natomiast przy, przy elektrycznych, no to już oczywiście jak najbardziej e, mogą być to nawet ty tytanowe, najfajniejsze z y wietaczkami, które nam też na chłodzą, no to już są koszty już, w tysiącach. Dokładnie. A taki zwykły młynek, który możemy kupić na sam początek, to znalazłem, że jest w Hario Slim mhm. i że to jest jakaś już ulepszona wersja młynka i to jest jeden z najtańszych młynków, jaki istnieje i faktycznie bardzo dobrze mieli. Czy można taki młynek kupić, powiedzmy, do 200 zł, tak? Tak, spokojnie do 200 zł, i nawet nie tylko Hario, PORLEX, też fajna japońska firma. Tylko z PORLEXem słyszałem, że tam się wyrabia um, uchwyt do, do trzymania rączki na przykład. Że to jest najlepszy młynek, jak chodzi o mielenie, natomiast właśnie yy, ta rączka. Tak, często ta rączka, znaczy, i... ona spada, nie ma żadnego zabezpieczenia i tak dalej, można sobie go tam stuningować, e, jakąś tam szrubkę sobie samą dokręcić i, i będzie fajnie, natomiast z, z Hario jest trudniej regulować regulować te grubości. W, bardzo jest proste regulacja w, właśnie w porleksie to jest po prostu taka śrubka, którą dokręcamy lub rozkręcamy. W, w Hario już tam trzeba więcej ale ogólnie rzecz ujmując, można też spróbować pić kawę najpierw kupując u Was zmieloną, prawda? Ja myślę, że w wielu miejscach kawowych z kawą świeżo paloną wychodzi się do klienta i mieli się na miejscu pod konkretną metodę. a Osoby, które tam pracują są zazwyczaj baristami, więc wiedzą do takiej metody jak, jak zmielić kawę. No i po prostu to też trzeba w mniejszych ilościach, tak żeby tę kawę złożyć maksimum do miesiąca, bo wiadomo, że zmielona szybciej e, traci na wartości i oczywiście na początku możemy zacząć od tego. Okej okay. i rozumiem, że wy macie dobry młynek, w związku z tym często ta kawa będzie lepiej zmielona niż jakbym sobie poradził sam jakimś zwykłym młynkiem, takim... Prawda już nie hario ani nic takiego, tylko takim po prostu jakimś zwykłym młynkiem elektrycznym z e elektrycznym z nożami, tak, na pewno nasza będzie lepiej zmielona, aczkolwiek powiem szczerze, że e, no, z tym żarnowym ręcznie bym samemu, no bo wiadomo wszystko, co jest zrobione przed chwilą będzie lepsze. To tak siedzieć. jak z odgrzewanym obiadem. Nie? Dokładnie. Okay. No to ostatnie pytanie. Ha, ha ha, będzie reklama. Gdzie można kupić dobrą kawę? Hmm. w tej trudne, trudne sytuacji, no bo jednak reprezentuję tutaj moją firmę i, i, i, i powinienem być o, o, o naszej kawie hmm. więc naszą kawę można kupić w Forcie w na Kamiennej 16 i we wszystkich punktach piekarni piekarnia Mego z którą współpracujemy Natomiast no... I na stronie kelleran.pl? Tak, dokładnie, na naszym sklepie internetowym. I wysyłacie? Oczywiście, wysyłamy wszelkimi różnymi metodami, pocztą, kurierem, impostem. Można odebrać osobiście, można odebrać osobiście w każdym z punktów piekarni. Wychodzimy do klienta, zmieniamy się, by tych opcji dostawy będzie, będzie coraz więcej, będzie to się zwiększać. No to jeszcze ogarnijcie jakąś firmę, która przewozi kawę rowerami i już będzie mieć Właśnie zaczynamy. Nie, nie będę tutaj zdradzać, ale trwają rozmowę z firmą kurierską rowerową, która być może na terenie Krakowa będzie dostarczać naszą kawę. Super kozacko. Nawet nie wiedziałem, widzisz. Jest jest. Jest takie miejsce, myślę, że mogę już trochę zdradzić, nazywa się Smokowóz. Są to ludzie właśnie mobilni rowerowo, którzy mogą w ogóle, współpracują z kilkoma różnymi punktami i, i, i jeżeli jesteśmy zapracowani lub coś powoduje, że siedzimy cały dzień w domu i nie możemy wyjść, oni po różnych punktach, kupując różne produkty z tych miejsc, robią zakupy za nas, doliczają sobie opłatę za dostawę i, i robią na zakupy, przewożą rowerem do domu. Hmm, świetna alternatywa na przykład dla Tesco. Myślę, że tak. No i też myślę, że z punktami, które mają bardzo fajną żywność, mam mniej komercyjną niż w tej sieci, którą wymieniłeś. Tak, tak. Właśnie, właśnie pod tym kątem mówię. Dobrze. To chyba będzie na tyle dzisiaj. Jeżeli masz jeszcze coś, co chciałbyś dodać, to śmiało mów. Myślę, że powiedzieliśmy bardzo dużo ważnych rzeczy o kawie. Jeżeli ktokolwiek miałby jakieś jeszcze wątpliwości, pytania, no zawsze można do nas przyjść. U nas w forcie generalnie podchodzimy do każdego klienta indywidualnie i na pewno żadne pytanie nie zostanie pozostawione bez odpowiedzi. Staramy się doradzać indywidualnie i, i są tu ludzie z dużą wiedzą. Nie powiem, że wiemy wszystko o kawie, bo nie ma takiej osoby na świecie i jest to tak, tak rzecz rozwojowa i tak wiele rzeczy jeszcze dowiadujemy się o tym produkcie, że nie da się wiedzieć o nim wszystko, ale staramy się wiedzieć jak najwięcej. Fantastycznie. Yy... Emilu, bardzo Ci dziękuję za to, że poświęciłeś dzisiaj dla mnie swój czas. Eee, tobie dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Jeżeli Ci się on podobał, to bardzo ci proszę o w iTunes i dzięki Twojej pomocy dotrze on do kolejnych rowerowych pasjonatów. Na sam koniec przypominam, że wszystkie notatki do tego odcinka podcastu znajdziesz pod adresem narower.com ukośnik 026. Są tam zdjęcia w portu, w którym dzisiaj nagrywamy podcast, urządzenia do parzenia kawy, sposoby parzenia kawy, na, pokazane na filmach. E, opisy, linki do sklepu e, Keleran Coffee e, no i ten link do ocenienia w iTunes. Więc będziemy kończyć. To był odcinek 26 podcastu Koło Roweru. Jeszcze dodam, że e, do końca marca w naszej palarni e, w Forciunuta Warszawska na hasło na rower blog dajemy 10% zniżki na wszystkie nasze kawy paczkowane. No, czyli będziecie sobie mogli spróbować e, fajnej kawy za mniejsze pieniądze. E, a ja dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Emilowi strasznie dziękuję za poświęcenie dzisiaj bitej godziny czasu, bo już na samo nagranie, już nie mówiąc o, o, o momentach, kiedy nagrywamy filmy, jak parzyć kawę. E, mam do Ciebie wielką prośbę. Jeżeli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, to oceń go w iTunes. Dzięki Twojej pomocy dotrze on do kolejnych rowerowych pasjonatów. Na koniec jeszcze przypominam, że notatki do tego odcinka podcastu znajdziesz pod adresem narower.com kośnik 026. Znajdziesz tam zdjęcia fortu, w którym nagrywam dzisiejszy podcast, urządzenia do parzenia kawy, filmy, w których pokazujemy jak tą kawę zaparzyć, opisy, link do sklepu e, i oczywiście hasło na Narowerblog, które daje Ci 10% rabatu na e, zakup kawy do 30%. 1 marca 2016 roku, więc jeżeli słuchasz tego odcinka później, strasznie mi przykro, ale kawy nie mają jeszcze yy, u nich tak kosmicznych cen, żeby nie można było sobie na nie pozwolić od czasu do czasu, nawet bez rabatu. Yy, no to dobra, to kończymy. To był odcinek 26 podcastu koło roweru pod tytułem Coffee Ride, czyli wszystko o kawie. W Twojej głowie gościł Emil Durasiewicz. Dzięki. Palarni kawy Pel oraz Maciek Sovolsbroga na rower.com. Do usłyszenia za tydzień.